Jest 13. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Dwoje z organowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie. Dlaczego? Tylko dwoje. O tym za chwilę nasza reporterka. Donald Trump mówi o braku wsparcia sojuszników i rozważa wyjście z NATO. Prezydent USA mówił o tym w wywiadzie dla brytyjskich mediów. Na razie bez rezultatu policyjnym negocjatorom nie udaje się przekonać mężczyznę mającego strzelać do kolegi w jednym z zakładów w Łodzi do poddania się. Dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. To Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Co z pozostałą czwórką? Czy ci sędziowie też zostaną zaproszeni na krakowskie przedmieście? Przed Pałacem Prezydenckim jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. I to do niej właśnie kieruje to pytanie. No, na to pytanie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jeszcze nie odpowiedział. Teraz trwa konferencja pana ministra. Mówił za to o powodach. Dlaczego akurat dwoje sędziów zaproszenie otrzymało? Po pierwsze, od momentu, gdy Karol Nawrocki jest gospodarzem Pałacu Prezydenckiego w Trybunale Konstytucyjnym pojawiły się dokładnie dwa wakaty. Po drugie, obecnie w Trybunale zasiada dziewięciu sędziów do pełnego składu orzekającego brakuje dwóch osób. Tak tłumaczył minister.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 Zbigniew Bogucki zaznaczył, że nie zmienia to krytycznej opinii na temat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zarzucił koalicji rządzącej wadliwy wybór sędziów. Przypomniał, że wakaty w Trybunale były od 2024 roku i wcześniej Sejm miał obowiązek ich obsadzania. Minister mówił też, że prezydent przestrzega przed scenariuszem, o którym mówi koalicja rządząca, przed zastosowaniem planu B, czyli przed złożeniem ślubowania przez sędziów w innych okolicznościach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powtórzył dziś, że w grę wchodzą... Różne warianty ślubowania, ślubowanie przed parlamentem, przed marszałkiem Sejmu, bądź też zdalne zdaniem Zbigniewa Boguckiego, będzie to rażące naruszenie prawa. A tematem zajmuje się Solwia Białek. Dziękujemy za relację. Prezydent Donald Trump poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Amerykański przywódca uzasadniał decyzję w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Telegraph brakiem wsparcia ze strony sojuszników w konflikcie z Iranem.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 Brytanii, krytykując premiera Kira Starmera za brak zaangażowania w działania militarne przeciwko Iranowi. Londyn Anna Rączkowska, Polskie Radio. Zdaniem amerykanisty i europeisty z Uniwersytetu Wrocławskiego Karola Schulza słów prezydenta USA nie należy traktować poważnie. Ja myślę, że bardziej teraz te słowa padają dlatego, że są wyrazem ich emocji tego, że im ta wojna nie idzie. Słyszymy, że ta wojna już dawno została przez nich wygrana. No to po co proszą kogokolwiek o pomoc? Więc to jest pomieszanie takiego trendu izolacjonistycznego z y, takimi uczuciami. USA domagały się udostępnienia baz wojskowych m.in. od Hiszpanii w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wcześniej jednak Stany Zjednoczone nie konsultowały z sojusznikami NATO ataku na Iran.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 Minister Energii ustalił nowe ceny maksymalne paliw na jutro. Maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 6 ,23 zł 23 grosze za litr, a oleju napędowego 7 zł i 65 groszy. Jak jednak zaznacza minister Aktywów Państwowych, rząd nie ma wpływu na to, czy ceny paliw w Polsce przekroczą 9 zł za litr. Wszystko zależy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Wojciech Balczun zauważył jednak, że bez względu na poziom ceny surowca na giełdzie, Polacy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 Trwają negocjacje z napastnikiem, który oddał strzał na terenie jednej z łódzkich fabryk uzbrojony 42-latek rano. Wszedł na teren zakładu na Nowym Józefowie i strzelił do innego mężczyzny.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 O motyw działania mężczyzny jest nieznany. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia Pogoda. W północno-zachodniej połowie kraju pogodnie, w południowo-wschodniej pochmurno z opadami deszczu, a w Karpatach także śniegu. Dwa stopnie w Zakopanem, trzy w Rzeszowie, pięć w Słupsku, siedem w Poznaniu, dziewięć w Łodzi i Opolu, a w Warszawie dwanaście. Ciśnienie w stolicy to teraz 1009 haktopaskali.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 W ciągu ostatniej doby przybyło 28. W Zawichoście 278 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 10. W Poławach 189 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 4. W Warszawie 199 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 25. W Kępie polskiej 241 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 7 we Wrocławku 167 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 17 w Toruniu 213 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 12 w Tczewie 360 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 7 na Sanie w Przemyślu 97 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 119 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 3. Na Bugu we Włodawie 146 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i wynosił w Łaciborzu Miedonii 272 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 74. U ściany Sykłockiej 282 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Malczycach 233 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 17. W Połęcku 131 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 17. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 176 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 229 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro JEDYNKA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 In the House of Lords Tell me darling What can it mean Making up moons in a minor key What do those tunes gotta do with me Tell me darling Where have you been Once upon A long ago Children say I went hand in hand with pleasure, such, such pleasure. pleasure. Prawie 16 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22645 22 66. Dzisiaj zajmujemy się kierowcami, a właściwie informacją, która myślę wielu kierowcom tym obecnym i tym przyszłym, mogła się wydać się niezwykle interesująca. Mowa oczywiście o zapowiedzi nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, która zakłada poważne reformy, jeżeli chodzi o sposób zdawania na prawo jazdy. Między innymi, i to jest chyba punkt numer jeden, to co wywołuje chyba najwięcej emocji, najwięcej komentarzy, to jest rezygnacja z egzaminu na placu Manewrowym, a także znaczące zmniejszenie liczby pytań na egzaminie teoretycznym. No ale dobrze, trzymajmy się placu manewrowego, bo to rzeczywiście było chyba przekleństwo wielu kierowców, wielu osób zdających na, na prawo jazdy. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście taka rezygnacja to jest dobry pomysł? No bo jeżeli ktoś nie radzi sobie na placu manewrowym, nie wie jak pojechać po łuku, no to pytanie brzmi, czy ktoś taki, mając zdane prawo jazdy, w ogóle powinien wyjeżdżać na polskie ulice? Pozostawiam do Państwa rozwagi i czekam na Państwa komentarze 22 645 22 66. No to na początek w takim razie te głosy, które zebraliśmy podczas ulicznej sądy. Uważam, że jest to dosyć ryzykowny pomysł, bo jednak sprawdza dosyć podstawowe umiejętności prowadzenia samochodu w bezpieczniejszych warunkach niż wyjeżdżanie na ulicę. Pani rozumiem, że też zdawała? Zdawałam, za drugim razem mi się udało. Trudny to rzeczywiście był element, przejście tego placu manewrowego, wykonanie koperty tak zwanej, podjechanie pod górkę, żeby samochód nie zgasł. Na egzaminie nie. To było najtrudniejsze do nauczenia się wcześniej, no ale uważam, że to jest naprawdę kluczowe w tym wszystkim, żeby można było bezpiecznie w trakcie egzaminu wyjechać dalej. Prawo jazdy to robiłem 55 lat temu i wtedy miałem to. I cały czas jest. No, no Mi się wydaje, że to że powinno być. No. Są takie argumenty, że to jest stresujący element, więc podczas nauki okej, okay, niech będzie, ale podczas egzaminu może to zlikwidować, bo może to stresuje. Teraz są takie czasy, że wszystko nas stresuje, szczególnie młodych ludzi. Z drugiej strony mówi się, że może przez to kierowcy nie będą odpowiednio przygotowani, jeżeli się ich nie sprawdzi też na placu. Na placu, no też prawda. I tak, i tak niedobrze. Myśli pani, że może dzięki temu... Mniej będą się stresować kierowcy, którzy się uczą? Dzięki pominięciu tego elementu. Nie jestem przekonana, jednak wydaje mi się, że najbardziej stresującym elementem jest nie sam plac manewrowy, tylko parkowanie. Zapewne jest to że trochę stresujące, ale lepiej najpierw tak być może, a potem dopiero wyjechać na jezdnię. No, tym bardziej teraz z tym parkowaniem no, jest problem. Szczególnie, jeżeli ktoś ma trochę większy samochód, poćwiczyć nie, nie zaszkodzi. Akurat to zmieszczenie się w kopertę teraz to jest dość zabawne wspomnienie nawet, ale ja nie widzę w tym większego stresu niż cały egzamin na prawo. Ja akurat nie zdałam też tego egzaminu na placu manewrowym już dawno. A potem się pani poddała, czy jednak było dalsze podejście? No było dalsze podejście. Finalnie jak? Udało się? Udało się, tak, ale po kilku razach dopiero. To na nie tym... jest trochę tak, że dzięki temu jest pani lepszym kierowcą, że w końcu nie, się udało przebrnąć? Nie, to w ogóle nie jeżdżę już. Już jestem, wie pan, już nie jeżdżę po prostu. Stresujący to był moment. Tak, bardzo. Z czym był problem szczególnie na tym placu? Raz wjechałam za blisko krawężnika, drugi raz za daleko i tak no może trzeba się bardziej wyćwiczyć do tego, także wspominam to kiepsko. Sam egzamin sobie jest stresujący, moim zdaniem powinno zostać. Kierowanie pojazdem nie jest proste, jeżeli ktoś nie może sobie poradzić na placu, to nie wiem czy w ruchu ulicznym będzie mógł sobie poradzić. I nie powinni ułatwiać zdawania prawa jazdy, jak już to nawet je utrudnić. Potem są jakieś stuczki, obrysowania i ucieczka z miejsca wypadku. Więc może lepiej ogarnąć to już tam. No i proszę bardzo, sprawa nie jest wcale tak oczywista, więc wracamy do pytania. Czy rezygnacja z egzaminu na placu manewrowym to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie i, i dobry pomysł? 22,645, 22,66. No to może jeszcze jedno pytanie. Czego brakuje młodym polskim kierowcom i na co w takim razie ten nacisk na egzaminie powinien być bardziej położony? To teraz czas na naszego gościa, pan Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Łukaszu, temat placu manewrowego to nie jest nic nowego, bo tego typu postulaty, pomysły wracały już od wielu, wielu lat, żeby ten egzamin na placu manewrowym zlikwidować, być może ograniczyć, być, być może zmienić. Ten pomysł, który pojawił się w tej chwili, który ma wejść w życie być może jeszcze w tym roku, jak jest przez Pana oceniany? Bardzo dobrze. Trzeba zlikwidować ten element, ponieważ nikt w Europie go nie prowadzi na egzaminach. Oprócz Polski jeszcze tylko Łotwa ma egzamin między tyczkami a liniami. I to w Polsce występuje jakieś takie duże niezrozumienie tematu. Po pierwsze, nie jest dobrym kierowcą ten, to jest najsprawniejszy w operowaniu maszyną. Oczywiście podstawowe umiejętności operowania maszyną trzeba posiąść, żeby w ogóle móc wyruszyć tym samochodem w ruch drogowy. I teraz ten egzamin od dawna na placu służył nie do właściwie sprawdzania tych umiejętności w jakimś, w jakimś sensie, tylko tak zaprojektowane zadanie, bo na nim 70% oblewających na placu oblewa na tym zadaniu, czyli jeździ po łuku tyłem i przodem bez zatrzymania i bez możliwości korekty. Mogę wziąć z ulicy wielu którzy mają 20 lat prawo jazdy, wsadzić ich do auta, kazać im tam na tym placu pojechać między łukiem bez zatrzymania i wielu z nich nie zda. I to, to jest pierwszy problem. Ten plac służył tylko do tego, żeby ludzi tam oblewać, którzy w pewnym stresie, którzy bez możliwości korekty muszą przejechać płynnie akurat ten jeden element. I problem polega też na tym, że no, szkolenie wcale się nie musi zmienić i nie powinno. Do miasta z instruktorem nauki jazdy, na jazdę już w ruchu drogowym, nie powinien wyjechać nikt. Kto nie umie na placu manewrowym puszczać sprzęgła, kręcić kierownicą, pokonać łuku, nie musimy tego sprawdzać na egzaminie, bo na egzamin ma przyjść człowiek, który umie operować tym samochodem. Egzamin powinien sprawdzać coś zupełnie innego, coś, co nie wiem, no, sprawdzają Szwedzi. To, czy umiemy operować maszyną jest podstawą, ale czy my umiemy myśleć, czy my znamy przepisy, czy my przewidujemy zagrożenia, jakie jest nasze nastawienie, jakie emocje mamy związane z ruchem drogowym, no to, to czyni dobrego kierowcę, a nie to, czy on potrafi przejechać między tyczkami bez możliwości korekty kierownicą. W tych informacjach dotyczących tej propozycji no, pojawiają się takie sformułowania, że szczególny nacisk ma właśnie zostać położony na praktyczne umiejętności kandydatów, czyli przyszłych kierowców. Co to może oznaczyć albo inaczej? Co to powinno oznaczać? Ja, ja widzę w tym w ogóle wszystkim potrzebę głębokiej przebudowy całego systemu. To, że znika plac jest tylko jednym krokiem, małym bo tak naprawdę uczy nie tylko bardzo szybkie porównanie. Szwedzi uczą czterech poważnych zakresów kursanta przyszłego, zanim znajdzie się na egzaminie. Pierwszy to jest obsługa pojazdu, czyli to, co u nas się uczy i jeszcze sprawdza na placu. Podstawowa obsługa pojazdu, ale też już elementy bezpieczeństwa, zapinanie pasa i tak dalej. W Szwecji nie ma instruktora, który będzie jeździł bez pasów, chociaż mu prawo na pozwala, ani egzaminatora, a w Polsce niestety są. Druga rzecz w szwedzkim systemie, kolejny etap to jest wyjechanie do ruchu drogowego, czyli umiejętność rozpoznawania znaków, rozumienie skrzyżowań, poruszanie się w tym ruchu z innymi, postrzeganie zagrożeń, tu się już wszystko mieści i to się u nas też sprawdza na egzaminie. Natomiast nikt nie robi trzeciego i czwartego etapu, który jest w Szwecji. Trzeci etap w Szwecji to jest planowanie podróży. Nikt w Polsce nie uczy młodych ludzi planowania podróży autem, ani z tego w jaki sposób nie egzaminuje, nawet teoretycznie. Czyli planujemy swoją podróż, ile to nam zajmie, jak szybko musimy wyjechać, czy jak będzie po drodze zator drogowy, to się będziemy denerwować, jaki objazd powinniśmy wybrać, czy średnia prędkość na trasie się zmieni, moja jak w jednym przypadku będę bardzo przyspieszał. To, to są wszystko bardzo ważne rzeczy. I czwarty szwedzki etap – mentalność. Jakim ja jestem człowiekiem, jakie mam emocje? Czy będę się denerwował na innych, czy będę agresywny za kierownicą i to się na egzaminie sprawdza podczas rozmowy z kursantem? Jedziemy tym samochodem i egzaminator zadaje pytania, które pokazują moje nastawienie. To, jak zostałem wykształcony mentalnie, też przez instruktora, mhm. I, I otworzy dobrego kierownika. Można na tym oblać. Piłujemy plac jak małpy, czyli instruktorzy OSK uczą jak małpy ludzi zdania pewnych zadań na placu, już okrojonych zresztą, no i potem mamy jakąś loterię szczęścia, czy w ruchu drogowym mhm. trafimy na egzaminatora, który oblewa 97%, bo są tacy w Łodzi, w Piotrkowie, kursantów, czy, czy oblewa zaledwie 70%. I teraz ktoś tutaj w sądzie mówił, że egzamin będzie jeszcze trudniejszy, żeby lepsi kierowcy byli. No nie w tym problem. Polski egzamin jest ekstremalnie trudny, ponieważ praktyczny egzamin na samochód osobowy średnio w Polsce zdaje 30-35%, a w Niemczech zdaje 70%. I co, Niemcy są gorszymi kierowcami? No to tu w takim razie na chwilę się zatrzymajmy. Przypomnę, pan Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD portalu brd24.pl. Panie Łukaszu, za chwilę wrócimy do tej dyskusji, ale teraz już czas na naszych słuchaczy 22:645, 645 22 66. Czy egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego to jest rzeczywiście dobry pomysł i dobry kierunek? To pan Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Chcę się właśnie odnieść do dotyczy tej rozmowy. I może po prostu zamiast tego placu fajnym pomysłem byłoby wprowadzenie y, nauki jazdy na drodze ekspresowej, autostradach. Mamy już teraz naprawdę dobre autostrady, a wielu kierowców, moim zdaniem, też y, nowych, młodych, y, no, nie potrafi zachować się na... Zamiast tego placu może wprowadzić coś takiego jak, no nie wiem, go parę godzin po prostu na drodze ekspresowej, nie? Ale to, to teoretycznie, ja, znaczy ja sobie tak wyobrażam, że dziś, gdy mamy takie drogi, no to chyba... Y Nauka jazdy, czy też no, te godziny, które spędzamy ucząc się jazdy przed egzaminem, chyba powinno obejmować wjazd na autostrady, zjazd na autostrady. To się nie dzieje? Tego nie ma? No właśnie nie, moim zdaniem, że chyba osobiście nie miałem takiej możliwości, mhm. a myślę, że teraz chyba nie ma czegoś wszystkiego. Dobrze, to Panie Marcinie, to w takim razie rzeczywiście to jest dosyć ciekawa kwestia. Ja robiłem prawo jazdy tak dawno temu, że wtedy jeszcze nie było po prostu autostrad, więc wybór był umiarkowany. Mam nadzieję, że ja zdążymy pan, pan do tego. Ja już prawo jazdy ponad 20 lat i, i też nie miałem możliwości, ale. No tak, to trochę się czasu i okoliczności zmieniły. Panie Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję. Kolejny słuchacz to Pan Robert, dzień dobry. Tak, dzień dobry pan, panu i słuchaczom. Ja jestem za tym, żeby mimo wszystko utrzymać, przynajmniej w jakiejś okrojonej formie utrzymać ten plac, plac manewrowy, bo samo wyjechanie na ulicę y, powinno być poprzedzone y, jakąś, jakąś taką próbą. Ale to Natomiast... panie Robercie, przepraszam, tak. to, to nie jest tak, że plac, plac manewrowy w ogóle zniknie. On dalej mhm. będzie, jeżeli chodzi o szkolenie, tylko nie będzie już brany pod uwagę przy samym egzaminie. Y się mogę zgodzić. Oczywiście, mhm. jeżeli jest tam ileś godzin wyjeżdżonych na tym placu, to, to można to jakby odpuścić, bo mierzenie z centymetrem, czy to jest dokładnie 5 czy 10 centymetrów od krawężnika, tak. a tak się tu niestety zdarzało, to, to też przechodziło ludzkie pojęcie. Natomiast mam jeszcze inną propozycję. Autostrady, autostrady, planowanie podróży, wszystko jest pięknie. Natomiast niech ci kierowcy z word którzy którzy uczą się, jeżdżą gdziekolwiek indziej, ponieważ ja mieszkam niedaleko takiego WORDu w Warszawie i, i po prostu osiedla są sparaliżowane. Potrafi y, się dojechać do skrzyżowania, do świateł, gdzie przede mną stoi pięć nauk jazdy. I pięć razy zmiana świateł, zanim się przejedzie. No ale gdzie mają jeździć tak, że... w takim razie, panie y, Dalej. Dalej, dalej. Mhm. w miasto. A nie tylko wokół patyka, tu gdzie się egzamin zdaje bo to jest mm -hmm. po prostu, oni w pewnym momencie mogą z zamkniętymi oczami już tutaj jeździć w tych okolicach a korzystając z tego, że jest pan Łukasz Boralski mam prośbę, ponieważ on jest bardzo wielkim propagatorem jazdy rowerem gdyby program taki był i radiowy i jeszcze coś może więcej przypominające zasady jazdy dla rowerzystów ja jestem rowerzystą i korzystam przez cały rok z roweru niestety rowerzyści, którzy i hulajnogiści i Panie Robercie, przepraszam, to ja przerwę. To ja mogę panu obiecać, teraz głośno przy wszystkich, że do kwestii rowerzystów i do kwestii tego, czy na przykład jednak, jeżeli chcemy jeździć rowerem po mieście i po ulicach, nie powinniśmy mieć jakiegoś papierka, do tego na pewno w Tylko Szczerze Powrócimy. Obiecuję. A teraz pędzimy dalej, jeżeli chodzi o plac manewrowy. Pan Krystian, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie dyrektorze. Ja dzwonię z taką bardzo, bardzo ważną sprawą. Tutaj jeden z naszych specjalistów wypowiadał się, że trzeba szkolić mentalnie. Jak najbardziej, ale jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Żeby ci kierowcy, którzy są szkoleni jako nowi kierowcy i mają nimi zostać, niech pojeżdżą sobie na tak zwanych ekstremalnie trudnych rondach i skrzyżowaniach. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jestem mieszkańcem Lublina od jakiegoś dłuższego czasu i jest tutaj parę takich rond naprawdę, które bardzo sprawiają problemy. Kierowcy je omijają jak najbardziej. Rozumiem, okej, okay, w porządku, kiedy się spieszymy, nie ma problemu, ale trafia się na przykład taka sytuacja, gdzie jest tak zwane rondo z Pniakiem, bardzo słynne w Lublinie, świetnie oznaczone, jedno z bardziej płaskich rond, na których wszystko widać i tłuką się wszyscy na potęgę. A ostatnio byłem sam świadkiem takiego zdarzenia, gdzie pani po zapytaniu, co się stało przez funkcjonariusza policji powiedziała, ja byłam pierwsza, to ja miałem pierwszeństwo. Chyba więcej komentarza nie trzeba. Dobrze, panie Krystianie. To no, obiecuję. ale to, to, to mhm. to może być śmieszne. Nie, ale przepraszam, to ja wiem, to, to była zła reakcja, momencie. ale no, proszę mi wybaczyć, przyzna pan, że I, odpowiedź... I, no, ale tak to wyglądało mhm. i ludzie stanęli i to jest ronda, które której nie ma świateł, ale jest naprawdę przejrzyste jak na dłoni. I jest no i nie mamy więcej pytań, tak? Jeżeli Ale, panie Krystianie, to, to, to się, myślę, w dużej mierze to, co pan mówi, pokrywa z tym, co przed chwilą mówił pan, o czym przed chwilą mówił pan Robert, czyli jeżdżenie w kółko po tych samych ulicach wokół szkoły, wokół miejsca, gdzie, gdzie się szkolimy, i nie wyjeżdżanie dalej. Więc myślę, że jak gdyby te dwa głosy się doskonale uzupełniają. No to teraz jeszcze pan Jacek, dzień dobry. E, dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. E, pan co, według mnie jestem kierowcą zawodowym. Jeżdża już grubo ponad 30 lat na dużych samochodach, na tak zwanych dużych. I powinien być zlikwidowany plac manewrowy, bo pod marketami, czyli tak, jest niby ten plac manewrowy, tam się nie wydarzają wypadki śmiertelne ani w poważnych skutkach. Nie ma tam czegoś takiego. Tam jest tłuczka, kolizja, obrys obcierka, obryska i to jest wszystko. Nauczyć po prostu nasz uczyć kierowców, jak się zachować na drodze, przewidywać. Są pas włączający się do ruchu, czy to na autostradzie, czy na drodze ekspresowej. I ci z tych osobowych wyjeżdżają i im braknie tego pasa, żeby się rozpędzić. Jedzie pan po Niemczech, nie ma czegoś takiego. Niemiec wyjedzie z prawej strony, noga na gaz, ogień, kurczę, on wyjeżdża przed tą ciężarówką daleko, daleko elegancko, on ma czas się rozpędzić. Nie w Polsce im braknie czasu, żeby się rozpędzić, braknie mu tego paska mhm. i albo się wciną pod ciężarówkę, albo hamuje do zera. I koniec. Nie myślą że coś się może stać. Ale to panie Jacku, to, to pojawił, pojawił się taki głos wcześniej mówiący o tym, że rzeczywiście e, młodzi kierowcy, albo inaczej, no, szkolący się na, na kierowców, bardzo rzadko wyjeżdżają na przykład na autostradę, na autostradę albo na trasy szybkiego ruchu. No bo za daleko, nie po drodze, bo lekcja trwa godzinę, pewnie byśmy nie zdążyli, więc się tłuczemy cały czas po tych samych ulicach, po tych samych rondach w jednym mieście. No tak, tak, to jest prawda. To jest szczero prawda. I ja, on, że chodził na, egzamin, na kurs, to nos wziął na drogę ekspresową, pojechaliśmy do Bielska, jeszcze Fiatem 126P. Nos było dwóch, plus instruktor. W jedna strona, jechał jeden, z powrotem jechał drugi. Uczył nos, jak się włączać, jak się wyłączać z tych grup i tak dalej, i tak dalej. Ale pomijając to wszystko, mnie już ojciec uczył, jak byłem mały. I to, i ja ochodziłem chodziłem do szkoły zawodowej do zawodówki, do pierwszej klasy zawodówki i prowadziłem w nocy w nocy, jak już było ciemno prowadził autobus miejski z ludźmi, a ojciec z boku ale dopiero wtedy mnie wpuścił do tego autobusu, pozwolą, że jak już wiedział, co by da robić na tej mm -hmm. drodze, wiedział, że ją po, potrafia i tak dalej, i tak dalej, bo wcześniej mnie uczył, pokryjumu mu osobówką, kurczę. To panie Jacku, to, przepraszam, ja, ja szkoła... przerwę, bo wybił, wybił gąg, natomiast pan wrzucił kilka bardzo ciekawych wątków i ciekawych tematów, więc ja wrócę, wrócę do naszego gościa, przypomnę pan Łukasz Zboralski. Panie Łukaszu, kilka ciekawych tematów, rowerzystów zostawiamy na razie z boku, będzie jeszcze okazja i czas, żeby o tak rozmawiać przy okazji innego programu innego wydania, ale tak wyjeżdżanie na autostrady i trasy szybkiego ruchu, ćwiczenie na najtrudniejszych rondach, najtrudniejszych skrzyżowaniach i jeszcze jedna rzecz, o której teraz pomyślałem słuchając pana Jacka, czyli na przykład jazda w nocy tak i takie rzeczy są obowiązkowe w niektórych krajach na kursie i w szkoleniu. Tak, Muszą jeździć w niektórych krajach w nocy właśnie po to, żeby młodzi ludzie zobaczyli, jakie są inne warunki, jak wówczas trudniej się poruszać, jakie trzeba marginesy brać, jak się obserwuje drogę. To bardzo ważne, co powiedziało tu kilku kilku słuchaczy. Po pierwsze, bardzo się zgadzam z tym, że jest potrzebne, ale to jest odpowiedzialność ośrodków od szkolenia kierowców, żeby jechać z młodymi ludźmi na drogi szybkiego ruchu, bo to jest trudne przy dużych prędkościach zachowanie akcje, włączanie się właśnie do ruchu, zmiany pasa. To wszystko wygląda inaczej przy dużych prędkościach i lepiej ich tego właśnie uczyć, bo mamy dużą sieć już takich dróg, niż piłować ich na placu z takich zadań. Druga ważna rzecz, którą powiedzieli słuchacze. Dlaczego kręcimy się w kółko wokół wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i zdajemy po tych trasach egzaminacyjnych? Nawet są takie biznesy, że sprzedają się wideo z tras egzaminacyjnych wokół ośrodków i ludzie się tego uczą jak małpy znowu. Dwa problemy to są. Po, po pierwsze problem mentalny, bo ja uważam, że dzisiaj nie ma problemu z nowoczesnymi technologiami żeby egzaminator umówił się pineską na Google Maps z kursantem i go odebrał z jakiegoś środka miasta i następnego odebrał z następnego punktu, gdzie tam dojedzie. To nie jest żaden problem dzisiaj. Tak powinno się robić, ale tu jeszcze wchodzi taki problem tego, że po co się ludzie uczą na pamięć teraz egzaminacyjnych wokół ośrodków? Bo nasze drogi są źle zaprojektowane, źle oznakowane i są pełne pułapek. Przecież gdyby rozumieć przepisy i znać, jak się poruszać na skrzyżowaniach, to nie powinniśmy zostać złapani w żadną pułapkę, w żadnym miejscu. Tymczasem ludzie się uczą na pamięć tych teraz, dlatego, że no, żaden minister nie zdecydował się przymusić samorządowców do poprawy, y, oznakowania poprawy tych miejsc, żeby nie było połapek na polskich drogach. Nikt powiedział, że mamy 1200 nieprawidłowych znaków na 200 kilometrach dróg, jak sprawdzili nasze trasy. I trzecia rzecz ronda. Oczywiście y, poważna rzecz jest taka, że od 20 lat w Polsce, w polskim prawie ruchu drogowym eksperci mieli 20 lat temu konferencji, i do dzisiaj nie napisali przepisów regulujących, jak się tam mamy właściwie poruszać. Oraz polscy dróg Lugowcy malują nam ronda oznakowanie poziome na tym sprzeczne z pionowym. Mamy bajzel straszny z rondami i jak dochodzi do kolizji, to są nawet kłopoty z określaniem winy. I to też jest odpowiedzialność ministra infrastruktury, który powinien to przeciąć, napisać regulacje i nie pozwolić na tworzenie rond, które są kłopotliwe dla ludzi, tylko robić ronda jasne i proste. No i proszę bardzo, to w takim razie będziemy dorzucać kolejne wątki, kolejne komentarze. Przypomnę, mają zmienić się przepisy dotyczące em, tego, w jaki sposób ma wyglądać egzamin na prawo jazdy. Ma e, zniknąć No coś, co było chyba z morą wielu kierowców, czyli ma zniknąć e, na egzaminie. Powtarzam, na egzaminie e, jazda po placu manewrowym. Pytanie tylko, czy to jest rzeczywiście e, dobry pomysł, bo my, być może jednak sprawdzenie tych umiejętności to jest... Też jakiś sposób na to, żeby zweryfikować, czy nadajemy się do ruchu i czy rzeczywiście dobrze się wyszkoliliśmy podczas tych wszystkich godzin na mieście, godzin ćwiczeń. No i druga kwestia, co Państwa zdaniem powinno się w tych egzaminach jeszcze yy, zmienić, z czym szczególnie młodzi kierowcy ewidentnie mają problem. 22 645, 22 66. wracamy za chwilę. Przed pokoju wisi mgła, niedopowiedzianych sprawa. ja duszę się, gdzie ty jesteś, gdzie? Nic mi nie smakuje już, cisza jak ostry nóż, a ja pytam się, gdzie ty jesteś, gdzie? Wróć. Ja każdą kulę szary dni, z tego ciała powyciąga. Przy nie będziesz żyła, Będziesz żyła. W tle leży cień tego, co od ciebie chce, jak z nim kochać się. Gdzie ty jesteś, gdzie? nie wychodzę, bo Sąsiad z domu, samo zło Denerwujesz mnie Gdzie ty jesteś, ej nie ranie. wiem znam się na tym siedzę teraz w oknie złe skutkane spodnie mam szukam nas wróć na każdą porę roku mam dla nas inny pokój w duszy zwindą, aż na dach wróć na każdą kulę szary dni. Żego ciała to wyciągam. Przy nie będzie żył, będzie żyła. Prawie za 20 minut, godzina 14. Program pierwszy Polskiego Radia. A ja przypomnę, że dziś rozmawiamy o egzaminach na prawo jazdy, egzaminach, które mają się zmienić. Zniknie między innymi plac manewrowy, ale powtórzę to, żeby nie było niedomówień. Chodzi tylko o kwestię samego egzaminu. Jeżeli chodzi o samo ćwiczenie samej jazdy, to oczywiście te na placu manewrowym pozostają. To się nie zmienia. Pytanie tylko, czy rzeczywiście rezygnacja z placu manewrowego na egzaminie to jest do końca szczęśliwy pomysł? Wielu kierowców miało z tym problem, wielu kierowców narzekało. Te głosy, które mogliśmy usłyszeć do tej pory, no też raczej były zgodne co do tego, że dobrze się dzieje, czy też dobrze się stanie, jeżeli plac manewrowy zniknie, ale... Pojedyncze komentarze wskazywały na to, że być może wylewamy dziecko z kąpielą. Jakie jest Państwa zdanie? 22645, 2266 i co jeszcze powinno się w egzaminie na prawo jazdy zmienić? Żeby nasi kierowcy byli lepiej wyszkoleni, żeby nasze ulice były po prostu bardziej bezpieczne. Czekam na Państwa komentarze, czekam na Państwa telefon, a teraz już kolejny gość. Pan Piotr Leńczowski, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców i Instruktor Techniki Jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, to panie Piotrze, no to zacznijmy w takim razie od tego, co najważniejsze, czyli od placu manewrowego. To dobra zmiana pana zdaniem? No myślę, że patrząc na kraje Europy Zachodniej, gdzie faktycznie tam już dawno tych plac nie ma i takie zadania nie są wykonywane przed wyjazdem na miasto, no to jest to konieczność, dlatego że musimy iść do przodu i nie możemy utrzymywać skostniałego Systemu egzaminowania, który tak naprawdę mm, cały czas jeszcze pokutuje, My nie możemy się z niego wyzwolić. I teraz, o ile zlikwidujemy plac manewrowy i jest to raczej pewne na 200%, no bo tak już ministerstwo podjęło decyzję autorytarnie, trochę nie konsultując tego jakby z nami, z naszymi środowiskami. Mamy czas do jutra, żeby dać jeszcze jakieś opinie i odpowiedzi. Dosyć krótko, natomiast y, będzie na pewno egzamin trudniejszy, więc y, nie ma się co cieszyć, y, że znika plac. Oczywiście na pewno jeżeli chodzi o organizację czasową, będzie to in plus, dlatego że nie trzeba będzie czekać na tych poczekalniach i rzeczywiście strach blady padał często na tych y, kandydatów, którzy mieli zdawać widzieli, jak inni są oblewani na placu. Dzisiaj każdy będzie wsiadał do samochodu i będzie jechał już na miasto. Natomiast egzaminator będzie miał o wiele trudniejsze zadanie, dlatego że o ile wcześniej na placu mógł wstępnie rozpoznać umiejętności osoby, czy generalnie ten delikwent, który przychodzi, jakkolwiek panuje nad samochodem przy prostych manewrach, no to teraz to będzie egzaminator pozbawiony tej możliwości oceny wstępnej. Od razu będzie wyjeżdżał do ruchu miejskiego, no gdzie będzie musiał jakby podwójnie uważać już od tych pierwszych czynności, od pierwszego wyjazdu za bramę, na wszystko, co ten kierowca robi. Więc czy będzie łatwiej? Tutaj bym raczej nie powiedział, że będzie łatwiej. Czy egzaminy będą krótsze? Wątpimy. Już środowisko egzaminatorów ma wątpliwości, czy w ciągu tych, dzisiaj to trwa średnio 40-50 minut, czy w tym czasie będą w stanie obiektywnie ocenić. Druga rzecz, likwidujemy plac, a powinniśmy jeszcze ułatwić pracę egzaminatorom w takim zakresie, żeby nie oceniali przez tabelkę, jak robią to do tej pory. No i inna jeszcze trzecia sprawa, ważna dla mojej branży, jeżeli place manewrowe mają pozostać, to one nie zmniejszą kosztu prowadzenia działalności, czyli kursy nie potanieją. No i teraz w jakim celu mają te place zostać? No bo jeżeli nie będzie zadań egzaminacyjnych na placu, to po co mają być place w szkołach? To jest nasze pytanie. E, I jeszcze inna rzecz. E, jeżeli... E, zadania z placu zostaną rzeczywiście całkowicie usunięte, nie będzie nic na egzaminie, co mogłoby powielać to, co ćwiczymy w trakcie procesu nauczania, no to po co generować kolejne koszty i tak naprawdę stresować tych ludzi, bo każda szkoła ma jakiś sposób i tutaj my pomysły od wielu lat zgłaszamy, każdego można nauczyć jeździć, tak jak w Europie Zachodniej, bez placu manewrowego, czyli generalnie podsumowując, chcę powiedzieć, że jeżeli likwidujemy plac z egzaminu, to również powinniśmy go zlikwidować z obowiązku posiadania na wyposażeniu infrastruktury szkoły. Oczywiście mówię tylko w zakresie kategorii B, bo oczywiście kategorie ciężarowe, motocykle muszą mieć pracę. I to te place rzeczywiście powinny mieć strefy bezpieczeństwa. No, to są duże pojazdy, czy, czy szybkie pojazdy, jak w przypadku motocykli. Nie powinien się ten ruch na tych placach manewrowych mieszać wzajemnie z tymi kategoriami. To jest to temat generalnie rzeka. Natomiast oczywiście PR-owo to, co zrobiło ministerstwo, brzmi świetnie. Ludzie myślą, że będzie łatwiej, że będzie taniej. Natomiast myślę, że zupełnie będzie odwrotnie. Jest dzisiaj 1 kwietnia ale akurat nie żartuję. Nie, to, to, to tak, to my tę te dzisiejszą audycję prowadzimy jak najbardziej na poważnie. Pan Piotr Leńczowski, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, no i co ważne, instruktor techniki jazdy, trochę inna perspektywa, trochę inne spojrzenie. No to sprawdźmy w takim razie, z jakimi komentarzami dzwonią kolejni słuchacze: 22645-2266. Pan Krzysztof, dzień dobry. Halo dzień dobry. Słuchamy, panie Krzysztofie? Ja myślę tak że generalnie na kursach prawa jazdy uczą zdawać egzamin, a nie uczą jeździć. I na przykład moim takim typowym przykładem jest e, wrzucanie kierunkowskazu, bo chce kogoś wyprzedzić. I mentalność naszych kierowców jest taka, a to ja go wyprzedzę. Kiedy ja na pokotowie włączę kierunkowskaz, to mnie to prowadzi na żolibusz, bo ja nie mam na tyle odwagi i nie skręcę. Po prostu brak uprzejmości, uprzejmość. Moja córka zdawała egzamin i wyjeżdżała z podporządkowanej ulicy. Pani, która stała na głównej ulicy, korek za nią się zrobił, przepuszcza ich i mówi do pana egzaminatora, pani nas przepuszcza. Zjechali na półboce, olała egzamin. Po prostu brak uprzejmości. Mhm. Przez to tworzą się korki. Ludzie się denerwują i tak dalej. Myślę, że, że, że tutaj są problemy. Głównie kultura jazdy. Ja pierwsze kroki stawiałem w Niemczech. Proszę pana, jadę główną ulicą i Niemiec... Daje mi znak, że mogę jechać. No, no po prostu. No, panie Krzysztofie, tylko zastanawiam się, czy takiej kultury jazdy, takiej kultury, o której pan mówi, czy czegoś takiego można się nauczyć podczas egzaminu i czy można się czegoś takiego nauczyć podczas kursu na prawo jazdy. A czy to po prostu trzeba w sobie mieć bez względu na to, czy to jest kurs prawa jazdy, czy to jest cokolwiek innego, czy to jest taka codzienna, zwyczajna uprzejmość wobec innych. Ale kierunek jak najbardziej słuszny. No to pan Maciej, dzień dobry. E, dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. E, ja, ja jestem z Łodzi. E, moja córka dosyć niedawno e, zdawała egzamin na prawo jazdy, e, i tutaj chciałam wrócić do, do moich przedmówców. E, rzeczywiście, szkoły nauki jazdy. Mm, Uczą kierowców zdać egzamin, a nie uczą umiejętności. Moja córka nie miała jazdy po autostradzie, po, drogi, po drodze szybkiego ruchu. Kiedy... A jednak, czyli wracamy do tego wątku. Tak, tak. I kiedy powiedziałem do niej, że słuchaj, jedziemy teraz na autostradę, ona autentycznie nie wiedziała, jak się ma do ruchu włączyć. Ona nie wiedziała, tutaj jest pas rozbiegowy. A sądząc po ilości egzamina egzaminów, które są oblewane w Łodzi, bo mamy w Łodzi jeden z najniższych e, czynników dawalności, to powinniśmy mieć w tym mieście super e, rewelacyjnych kierowców. Z, powinni, po, powinno być to jedno z najbardziej bezpieczniejszych miast, jeśli chodzi o kwestie ruchu drogowego, a proszę mi wierzy, wierzyć, że tak nie jest. E, bo e, brak kultury jazdy, e, brak... E, Ale to Panie Macieju, przepraszam, bo ta kultura jazdy powraca po raz kolejny. Czy czegoś takiego tak. można się nauczyć podczas kursu? Można się czegoś takiego nauczyć na egzaminie? E, wydaje mi się, że jeśli mamy in instruktora, który na to będzie kładł mhm. nacisk, e, to jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Prostym, prostym przykładem jest jazda na suwak, która była dosyć niedawno wprowadzona i gdzie było tak zwane szeryfowanie, a, a teraz ludzie się uczą po prostu, czym jest jazda na suwak, aczkolwiek są kierowcy, którzy wymuszają wręcz, bo oni jadą tym, tym pasem, który się składa. Za chwilę ma skończyć z prędkością 50-60 na godzinę i oczekują, że wszyscy inni się zatrzymają, żeby on mógł z rozpędu wjechać na. E, Ale na to Panie Macieju, to myślę, że to bez względu na to, jak będą wyglądać egzamin, tacy kierowcy zawsze się będą zdarzać. <głosy> No niestety, no to tak, tak, tak jak mówię, ale, ale autentycznie e, mm, uważam, że, że nasze, m, nasze m, egzaminy są tak zrobione, żeby kierowców e, nie uczyć, tylko przygotować e, do zdania egzaminu, a to w żaden sposób nie przekłada się mhm. na bezpieczeństwo, e, które mamy na drogach. Proszę wziąć pod uwagę ilość wypadków e, spowodowanych przez młodych kierowców, którzy mają prawo jazdy. A to jest, nie... Panie Macieju, to jest Oczywiście bardzo ważny argument, czy też bardzo ważny punkt i myślę, że do tego też warto będzie jeszcze tylko szczerze powrócić. Przerwę, ponieważ musimy pędzić dalej, a mamy bardzo mało czasu. Oczywiście. Jeszcze pan Jacek przed nami. Bardzo dziękuję, panie Macieju. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry. Kłaniam się. Proszę państwa, żadne komputery, na których widzimy znaki, coś tak. Nie. Plac manewrowy, tak. Do nauczenia się jeżdżenia. Ktoś się boi. Je... Wsiadamy w samochód, jest kamera, Jedziemy przez miasto, opłacamy, godzina kosztuje egzaminu, 100-200 złotych jazda, jedziemy 3, 4, 5 godzin, wychodzimy, potem z odczytu dostajemy. Zdaliśmy, nie zdaliśmy, Dziękuję, mhm. koniec, proste. No dobrze, to rzeczywiście, jak pan to, to tak lobby przedstawia, to... To mhm. to jest ogromne lobby, no, wiem, są, nie są, będą, to co... Umiem jeździć, wsiadam, kamera, tak robią Finowie. No dobrze, panie Jacku, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. I dziękuję. ten przykład Jeszcze tak. 53 lata autem. Kłaniam no się. to nie czy nie przyznaję. Tak bardzo dziękuję, panie Jacku, bo głównie jak gdyby tutaj odbijaliśmy się od tych przykładów niemieckich, proszę bardzo, mamy też Skandynaw Skandynawię i na sam koniec już bardzo, bardzo krótko Pan Bartosz. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że problem jest w metodyce nauczania. Ludzie uczą się testów, na, żeby zdawać. Przykład ostatnio, jakiś facet zdawał 139 razy Uhuhu. i zdał. Uhum. I okazało się, e, szukali w czym problem. Okazało się, że dostawał wersję demo, a nie całości testów. Więc on kuł na pamięć to, co się mógł nauczyć, a nie wiedział o wszystkich po prostu. Dlatego uh -huh. zawsze jest... No i przez to 30, 30 nikt się nie zorientował. Także kwe... uczył ludzi zdawać po prostu testy, a nie jeździć. Powinno być nacisk na znajomość przepisów ruchu drogowego. No to Zmiana metodyki. To Panie Bartoszu, nie wiem jak to będzie wyglądać w, w tak zwanym praniu, ale podobno jeżeli chodzi o ten egzamin teoretyczny, to on też ma ulec zmianie tych pytań, ma być po prostu zdecydowanie mniej. Jaki tego będzie efekt? No, o tym dopiero się przekonamy. Tym samym wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o plac manewrowy, to ten temat uznajemy za zakończony. Zapowiedziałem, że za jakiś czas powrócimy do, do rowerzystów, tym bardziej, że coraz cieplejsze dni sprawiają, że tych rowerzystów na naszych ulicach jest coraz więcej i będzie o czym rozmawiać, a teraz już folder ulubiony. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. dobry. ile razy ten pan zdawał? 139, 139 czyli chyba, tak. jest jakiś rekord do pojedynku. No. Ja chyba wchodzę w to. Najwyższa Izba Kontroli się <laughs> powinna chyba tym zainteresować. Nie? 139 Ale tym, że razy. zdał? Za 139 że, że razy, czy tyle razy próbował? nie zdał? No, chyba, że zdał. Nie wiem. Coraz bardziej zachęcacie mnie, żebym poszła na ten kurs na prawo jazdy. Widzę, że jest to, fajnie. Mów tylko, kiedy będziesz ćwiczyć, dobrze? No oczywiście, to no czy pierwsi aż, będziecie z. Mm, Czeka, że cena aż benzyna spadnie. Chłód dzisiaj Weronika Matia, książka. Y, Mroźna jednej, zima. Jednej mm. z najlepszych autorek kryminał. W Polsce. Tak będzie dzisiaj u nas za chwilę po 14. I kolejna odsłona gwiazdu zbioru. Dziś powiemy, kto przyjął zaproszenie na nasz wyjątkowy wieczór, wieczór słowno-muzyczny. A to wszystko i więcej po Oczywiście godzinie 14. Zapraszamy. Jedynka. Polskie Radio.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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. Służby cały czas informują o zwężeniu na S7 na wysokości Szydłowca, między Wezłami Południe i Centrum w tym mieście, po awarii samochodu osobowego. Tu jest informacja o zablokowanym jednym pasie jezdni w kierunku Warszawy na 41 km, ale nie widać w tym miejscu absolutnie żadnych utrudnień dla kierowców, więc prawdopodobnie służby usunęły skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Podobnie jest na drodze krajowej numer 55 na trasie Nowy Dwór Gdański-Malborg w pobliżu Tragamina. Tutaj też nie widać już żadnych problemów w ruchu na 17 kilometrze, a tam wcześniej samochód osobowy uderzył w drzewo, nikomu nic się nie stało. Tutaj cały czas mamy informację o ruchu naprzemiennym, ale nie ma tu spowolnień. Wygląda na to, że wszystko wróciło do normy. Cały czas delikatne spowolnienie za to na S8 w Warszawie, na jest nie w kierunku Marek i Stoku, od węzła Mary Mącka, tutaj aż za węzeł Prymasa Tysiąclecia, ale tutaj w tym korku robi się takie poważne rozluźnienie, więc prawdopodobnie udało się usunąć skutki kolizji, do której doszło między Mary Mącką a węzłem powązkowska. I tutaj sytuacja idzie ku lepszemu. W drugą stronę już tylko niewielkie spowolnienie na wysokości węzła Mary Cały czas za to utrzymuje się dość długi korek na siódemce przy do Warszawy od strony Łomianek. Na wysokości Burakowa doszło do stłuczki i tutaj też ta powoduje wydłużenie korka, które o tej porze w tym miejscu niestety praktycznie cały czas jest. W drugą stronę korek też jest, ale nieco mniejszy spowolnienie jest na wysokości Młocin. Jeśli chodzi o A4, cały czas widać spore natężenie ruchu i 6 km Kilometrowy korek na jezdni w kierunku Katowic, jadąc od strony Krakowa na wysokości Imilina Jest tam zwężenie spowodowane pracami drogowymi przy dużym natężeniu ruchu. Tam ruch wyraźnie spowalnia i to widać właśnie teraz.